Portions of the day's programming are Cześć, witam was serdecznie. Nie tylko dla orów First, best and always. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Podcast 43. Podcast nie tylko dla Orłów. Przed mikrofonem Filip Dawdziński, prosto z Dublina, plo, plo, prosto z Irlandii. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj będzie się działo, dzisiaj troszeczkę staśmy, troszeczkę wspomnień, trochę narzekań. Zatem zapraszamy do słuchania wszystkich chętnych niechętnych też. Jedziemy. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. London Bridge. Hi, I'm George Matlock, welcoming you to the English-language show London Bridge, the flagship Polish cultural show every Saturday from midday. That's 1300 CET, only on Radio Orla. Radio Orla. Okej, okay, dziękujemy, dziękujemy, za oklaski. Nie ma za co. Słuchajcie, Radio Orwise, George Matlock. Audycja GMT, czyli George Matlock Time zaczęło teraz tu. Na czas, na puls zaraz już jest także. Tutaj jest z nami gość, co już słyszeliście na London Bridge, po angielsku pięknie mówił, czy nawet po irlandzku mówił choleregowie. Tak czy inaczej, jest tu z nami e, Filip. E, bardzo nam miło, od nie tylko dla Orłów, was, e, chyba każdy już jego zna, co słucha radio Orła regularnie, ma swój podcast z Dublina i także może też korzystać z niego, od niego, direct z jego strony, więc o tym zaraz nam wszystkim powie. Przed chwilą usłyszeli Państwo kuszący głos George'a Matlocka, kierownika głównodowodzącego Radiem Orła. I zatem zapraszamy na mały, może nie wywiad, ale rozmowę, którą George ze przeprowadził podczas ostatniego mojego pobytu w Londynie. Umówiliśmy się e-mailowo na spotkanie i ja zawitałem do siedziby Radia Orła na Ealing Broadway i tam sobie troszeczkę porozmawialiśmy. Jak to wyszło, proszę posłuchać. Zapraszam na rozmowę. Okej, okay, dziękuję jeszcze raz za oklaski. A najpierw może zapytać, czy nasz gość i Filip, czy jest fanem Kai? Powiedz prawdę. Tak, lubię Kaję, lubię... No to, czy Ją lubisz, czy jej piosenki? Nie, lubię jej piosenki. Mhm. Zresztą pozwolę sobie trochę na, na troszeczkę prywaty. W ostatnim moim podcaście, w przedostatnim, jak transmitowałem z Chorwacji bodajże, mhm. puściłem piosenki... Bielodugme, to jest taki zespół, którego wokalistą i głównym kompozytorem był Goran Brygowicz, który wiadomo także mm. współpracował z Kają. Tak I jest. wiele piosenek, które mm. Kaja, że tak powiem, śpiewała, to były aranże właśnie Gorana Brygowicza, który. jeszcze taka ciekawostka, który te piosenki sprzedał między innymi do Francji, i do Turcji i do Polski, żebyśmy nie myśleli, że Goran po prostu swojej wspaniałomyślności tylko z Kają współpracował. Więc te same aranże mniej więcej mm. i te same mniej więcej nuty były także słuchalne w Turcji, we Francji. Excellent. Excellent. Słuchałem tureckich piosenek, które właśnie Goran Bregowicz e, aranżował. Brzmiały prawie identycznie tak samo. Niestety nie znam tureckiego, ale muzyka <laughs> była prawie, jak to mówią Rosjanie, toczka w toczkę, taka sama. Czyli, czyli po turecku może usłyszeć jaka ja Kaja, czy coś takiego? Nie pamiętam, jakie były utwory, <laughs> które Kaja śpiewała no. razem z Goranem, ale mm. jeśli ten utwór był goranowo obregowiczowy to pewnie tak. Ekstra. Ja nawet nie wiedziałam. a on w ogóle jest... On jest Chorwat, czy jaki? On jest Chorwatem. On tak. jest Chorwatem. A, tak. Fajnie, fajnie. Ja się byłem nie w Chorwacji. Bardzo piękny kraj. Ja pamiętam... Mm. Jeździłem do Chorwacji, wtedy była jeszcze Jugosławia z rodzicami, to mm. był 91, może drugi rok, jak wtedy się zaczynała wojna i pamiętam no. właśnie taki moment, kiedy to wszystko się zaczęło, kiedy pewnego dnia zobaczyłem właśnie dziwną flagę, która wisiała gdzieś w jakiejś miejscowości pomiędzy Zagrzebiem a Dubrownikiem mm. i wiadomo, jak jugosłowiańska flaga kiedyś wyglądała, czerwona i w mm. środku Czerwono-biała-niebieska, w środku była czerwona gwiazda i pewnego dnia po prostu zobaczyłem flagę z taką szachownicą, po prostu nie wiedziałem o co chodzi. Wtedy to był chyba 91 rok mm -hmm. i wtedy się zaczęły właśnie walki o niepodległość. Najpierw Chorwacja, tak. potem Słowenia, no i potem wiadomo jak to wszystko się niestety krwawo i tragicznie bardzo, potoczyło. Bardzo. No ale teraz już od, od, jakby ten kraj odżył i w, w nowych stosunkach nawet mają namiary, żeby połączyć się do Unii Europejskiej, choć tam są jeszcze jakieś intrygi nie do zakończonej z ich strony i to nie mówią sprawach nawet finansowych, ale inne sprawy, human rights, jakieś tam inne rzeczy, hasła poszli. E, myślisz, że Chorwacja połączy się z Unią? Nie wiem. Mnie mówiąc że to nie interesuje. Interesuje mnie to, żeby jak najszybciej usunęli większość pozostałości po wojnie, bo dalej hmm. jest mnóstwo rzeczy, miejscowości, które niestety świadczą na niekorzyść o tej wojnie i o tym, co się stało hmm. kilka lat temu. Zresztą hmm. lubię mieć wakacje zazwyczaj takie troszeczkę z dreszczykiem, czyli teraz niedawno przyjeżdżaliśmy właśnie przez Bośnię i w Bośni jest wiele miejscowości małych takich, ale opustoszone, pustoszałe, wypalone miasta, gdzie kiedyś żyli Chorwaci, bośniacy ich wypędzili i odwrotnie. Hmm. Jest wiele miejscowości w Chorwacji, gdzie żyli Bośniacy i są po prostu puste, miejscowości 10-15 tysięczne nikogo nie ma popalone puste domy. Jest to straszne, że to w takiej nowoczesnej Europie wszystko się działo, no ale religijne sprawy tutaj miały znaczenie... Bardzo jest w ogóle bardzo dziwny, bo kraj, co przez długie lata Marszał Tito utrzymał jakoś, tak czy inaczej, i nawet chwalony z wszystkich stronów jako jeden, co naprawdę mógł to zrobić, Ten, po nim wszystko to dokładnie po 10 lat potem zaczęło się toczyć i religia nagle wystąpiła. Co jest ciekawe, że to nie była wojna them and us, to nie była Serbia przeciwko resztę, hmm. tylko sami wojowali się pomiędzy, nie, nie tak. no, Chorwacy z Bosnią i tak dalej a Słowenia co tego najsprytniej, i najszybciej wyszła z tego całej sytuacji i teraz nie tylko, że jest w Unii, ale już od stycznia będzie we w euro. Jest pierwszy kraj z nowych e, Europy, co dołączy się do tego euro. O, przepraszam, y, byłem też w Czarnogórze i w Czarnogórze Aha. jest euro, walutą obowiązkową, tak jest? obowiązującą. Tak, euro, wszystko jest euro. To znaczy, ale czy oni te banknoty mają, czy tylko jest napisany conversion na euro? Nie, nie, nie ma w ogóle, bo do niedawna, to jest bardzo e, świeżutka sprawa, Serbia i Czarnogóra były jakby może nie jednym państwem, ale nie mogę znaleźć słowa... To hmm. był taki semi-autonomous Tak, prowincjań. coś w tym stylu. Tak. I hmm. miesiąc, czy dwa, czy trzy temu było referendum w Czarnogórze i Czarnogórze się, Czarnogóra się odłączyła. Tak. I jest teraz już samodzielnym państwem. Ale a propos pieniędzy, jak wspomniałeś? mają euro. Nie mają dinarów, tak jak było kiedyś. Nie wiem, jakie, jaka, no, jednostka diner, diner. Jest, mm. jaka jednostka monetarna jest w Serbii, ale jednostką monetarną w Czarnogórze są euro. To jest rewelacja. To jest to, co my nazywamy w Montenegro chyba, tak? Tak. No, ale to jest naprawdę szok, bo o tym nikt nic nie mówi. I w Brukseli ani w Frankfurcie European Central Bank nic o tym nie, nie gada, a to jest taka ciekawostka, że można powiedzieć bez agreement, bez jakiegoś tam przesady mają euro, ale na jakiej to zasadzie? Ty nie, nie, nie orientujesz się na jakiej nie zasadzie? Nie mam pojęcia, ale jak z, to się stało. Wszędzie w sklepie obsługiwali Ciebie z, tak. z euro. Tak, tak. Kurczę, to po prostu miałeś z euro, z Irlandii, co przyniosłeś, bo tam ma się, my mamy funt, ale już korzystacie hmm. z euro. Tak. z euro i wszędzie rozliczyłeś bez problemu, nikt nie zastanawia się spokojnie? Tak, tak to wow. właśnie było. Mieliśmy w Chorwacji koło Dubrownika, mieszkaliśmy, taka bardzo przyjemna miejscowość, Kaftat się nazywa, bardzo polecam hmm. I mieliśmy do zapłacenia po prostu ta, ta, ta, ta, tamtejsi ludzie woleli, żebyśmy zapłacili w euro. Nie chcieli chorwackich pieniędzy. Nie. Chorwackie nie. pieniądze to są um, kurczę, znowu coś mi dzisiaj za, mało, Słowo. Kawki. za nie, mało kawki. Za mało kawki. W każdym razie pojechaliśmy do Czarnogóry i z Czarnogóry normalnie z bankomatów wypłaciliśmy pieniądze, euro. Bez problemu. Wszystko. Tylko Czarnogóra, a Chorwacja, Państwa ze sobą graniczą, jest ogromna różnica pomiędzy ludźmi i pomiędzy państwami, jak one wyglądają. Czarnogóra, której byłem niedawno, jest taką starą Jugosławią, jaką pamiętam, taka mm. trochę zniszczona, zdezelowana, to, trochę brud, trochę mm. że tak powiem smród i ubóstwo, mm. a kilka kilometrów dalej Chorwacja jest pięknym, turystycznym, nastawionym na bogatego turystę krajem, bo muszę to powiedzieć, nie jest taniej już w Chorwacji, tak jak było kiedyś. Jest mniej więcej w porównaniu do polskich wakacji półtora raza drożej. Mm. Ale no wiadomo, słońce mamy cały czas, wodę piękną, najpiękniejszą chyba na świecie. I nic, tylko wypoczywać z grubym portfelem. Z grubym portfelem. E, jako poduszka pod e, głową, jak się opala chyba, no na pewno. A ty mało, że no, tak. opaliłeś się, ty nie widzisz, że za bardzo opalałeś. Ja wróciłem opalałe. 3 tygodnie temu i ja, ja ten... Ja nie Zmyłeś, to. Ten, tak, Zmyłeś to. Zmyłeś tak, to w tak, Dublinie. Też, tak. Z mydłem. Poszło we're getting personal. Up close and personal to na Radio Orła. Uh, Filip, powiedz nam e, jeśli możesz e, sprawie w ogóle, no bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś mnie, poruszyłeś o, o sprawie e, Czarna Góra, że, że takie, takie zmiany tam faktycznie e, nastąpili, ale jako kraj, on dalej jest nie, za, nie, założone, nie, nie jest to żadnym członkiem z Unii Europejskiej, czyli wydaje się to chyba, że na, to jest tylko t, proces transition, ja myślę, że ponieważ o, odczepili się jakby od Serbii, a nie mają swojego banku centralnego i faktycznie nie mają się banknotów wy, wylansowanych no to jeśli to wszystko nastąpiło dość szybko, może to jest tylko taki okres przechodzący i po prostu będą miały się niedługo swoją nową walutę. Ja nie myślę, że oni będą mogli szanować i u, o, wieś, o, o, utrzymywać swoją gospodarkę u euro, kiedy nie są związane do euro i nie wiem nie w jakim stanie ich w ogóle budżet wygląda. Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nie mają euro. Z takiego punktu turystycznego powiem, że to jest wygodniejsze, bo po prostu turysta pewno, przechodzi powiedzmy gdziekolwiek oprócz Anglii jakiś Irlandczyk albo powiedzmy Francuz jedzie, płynie, płynie albo leci samolotem są bardzo dobre połączenia które leciałem z Dubrownika do na przykład Dublina bezpośrednie mm -hmm. połączenie, co mnie bardzo zdziwiło bo, mm -hmm. bo w pierwszą stronę jechałem samochodem a z powrotem troszeczkę nie wiedziałem jak wrócić i wracałem od razu do, do Dublina samolotem i ze względu takiego ułatwiającego życie euro jest bardzo pomocne w górze taka, taka jest prosta sprawa, ale naprawdę... Zgadza się. Czyli czy jesteś adwokatem w ogóle euro, czy nie jesteś za bardzo za euro? Jak wygląda? No tak. Dążymy do tego, żeby życie nasze było prostsze i, się. i żadnych granic, coraz mniej hmm. podziałów i może jedna waluta to jest, to, jest, to jest dobry pomysł dla naszej trochę chorej ostatnio Europy. Zgadza się, a wiesz co, jedno, ja ciekawostkę zapytam Cię to, ja w ogóle noszę w portfelu jedną walutę i ta, tą jedną walutę wszędzie rozliczę. się, wiesz jak się nazywa? W całym, wszędzie na świecie. Nie wiem. Karta kredytowa. A, to wtedy mnie te cyfry nie obchodzą resztę. Okay, no tak, tak. No ale szczerze mówiąc tak, jeżeli jako pieniądze mniejsze rozliczenie taksówki czy za lody, no to wiadomo, że, że musimy mieć banknoty i to nie, ma, nie będę przesadzać z kartu za każdy razem. Tak, ale przepraszam w Dublinie, ostatnio zauważyłem, że w wielu punktach jest karteczka, że nie rozliczamy transakcji kartą kredytową albo w ogóle kartą poniżej 10 euro. Coś takiego zauważyłem, mm. Więc, mm. więc nie wiem, za, zazwyczaj mm -hmm. e, koszty, które ponosi, powiedzmy idziemy do restauracji, zamawiamy jakąś kanapkę za 3,60 euro, to koszty, które ponosi y, ta firma, która powiedzmy na przykład sprzedaje tą kanapkę, jest to tam 30 czy 40 centów za użycie tej karty i mm. oni płacą tej firmie, właścicielowi tej karty, więc może to jest dlatego, że im się po prostu, no, może trochę nie opłaca po prostu używać tych kart, bo to mówię, że troszeczkę to wszystko. Tak, małeś. bo to koszty są administracji hmm. e, ogólnie MasterCard i Visa sobie pociągają 3% z każdej transakcji. Nie wiem, czy Ty wiesz o tym. Tak, wiem dokładnie. No to jeżeli 100 funtów wydać za, za coś, kupić jakiś wazon ładny, to oni sobie 3 funty pociągną za to. A American Express, i to nie, ma, to nie są słowa, co ja nie mu, muszę weryfikować. Ja wiem to z góry. E, około 5% proszą AMEX. To jeszcze ma dużo miejsc? możesz korzystać jeszcze z tego Visa AMEX, e, MasterCard i, i Visa, a nie możesz korzystać z AMEX, bo jest jeszcze wyższy Eee, pociąg pieniężny. Taka prawda. Okej, okay, rozmawiamy dużo, ale może coś puścimy teraz, jakąś piosenkę. Zaraz będę z powrotem, będziemy mówić, e, z, właśnie rozmawiać z, z Filipem o tematach, co teraz obecnie nowego będzie w jego e, podcastie. To mówię o Nie Tylko Dla Orłów. Możesz so, sobie skorzystać w www.nietylko-dla-orłów.com. E, tam są wszystkie, całe katalogi z wszystkich podcastów, od, od początka do końca chyba. Nie, nie do końca byliście, bo się do końca nie doszliśmy, ale wiecie o co rozchodzi. Koniec tak. jest bliski. Jestem po trzydziestce, <laughs> więc zostało mi jeszcze. Jeszcze kilkanaście lat. No a jeżeli służyć, jeżeli jak uważasz, to już nie ode mnie. E, a także zaraz będę więcej rozmawiać, jakie są ciekawostki jakie nowe rady będą na Polaków, co przyjeżdżają do Irlandii i że właśnie Filip ma ciekawą dla Was wiadomość w jaką stronę możecie o wiele ułatwić swoje życie, no bo nowe miasto nowy kraj, nowy język nie jest zbyt zawsze to łatwe i nowa waluta oczywiście euro a jedno pytanie jeszcze szybko, czy, czy Ty pamiętasz te czasy punt? Chyba nie powiedziałeś, że się w Irlandii był punt. E, nie, nie Arek, mój najlepszy kolega on pamięta czasy jak jeszcze w Irlandii były funty. Chyba w 2003 albo drugim zostało ten transition z funtów na euro w e, 2002, to, 2002. E, to wtedy zaczęła ta waluta e, zmieni się w styczniu, to było e, 2002 dokładnie. Ja przyjechałem prawie dwa lata temu, więc już przyjechałem na gotowe. Na gotowe, na euro, czyli wygodnie się wszędzie chodzi e, euro i bardzo ładnie. Ciekawe tylko, czy, czy w Anglii kiedyś będzie, bo my mamy teraz ten funt. Panie Panie, Anglicy są zadumni, żeby po prostu jakieś euro <laughs> przyjęli tutaj, tutaj, tu po staremu. Stara Europa się nie zmienia. <grymne> Okej. Okay. Halo, tu Rizuza. Wejdź na naszą rewelacyjną stronę. Nie tylko dla obrów, tylko we wtorek istnieje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 Halo, to znowu do ciebie! Halo, to ja, Zuza. Napisz do nas w, nie, nie tylko na Kom. Cześć, mówię o jak z podcasting.pl. Słuchacie podcastu nie tylko dla orów. No to może jeszcze raz. Tu Radio, przepraszam, tu podcast nie tylko na orów. Z Zielonej Irlandii. Pozytywne Zacisze, audycja Borysa Kozielskiego. Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam pozytywnezacisze.pl Zastaj rzęsu modajuroda Moda i urodza! Bogactwo i styl. Zapraszają. Z i Karolina. Pa. Tak jest, tak jest. A co prawda nie wiem czy Filip pamięta, ale poznał kiedyś Karolinę tu. Pamiętasz ją? Tylko wysoka babka. Łukasz Dziadek pytał mi się, czy będzie na dzisiejszym nagraniu tam Miss Polonia, co tutaj podobno pracuje, oh, czy to ona? To ona, tak jest zdradzam, Aha. zdradzam, tak jest absolutnie, w to, w ten czwarty, w ten wtorek, przepraszam będzie właśnie Karolina Gorazda, Miss Polonia UK i Miss Polonia w ogóle 2003. To ja ale... przepraszam, muszę poprosić autograf, bo Łukasz Witkowski prosił. Super, możemy to załatwić. Tylko masz jakieś zdjęcie, może ja poproszę, że ona ma jakieś zdjęcie promocyjne. Ona ja może noszę w portfelu zdjęcie Łukasza, więc może na tym zdjęciu. <laughs> jak, jak uważacie? Tak czy inaczej, ona prowadzi już nową audycję, już od ten wtorek o godzinie 19 w Londynie, w Dublinie. To się nazywa FAB Fab. Będzie właśnie z nią druga dziewczyna, co też poznaliście, jak byliście tu na launch party nasz w maju. To jest Ania Mandryk no i będzie także dość, dość wesoło na pewno, dużo dobrych muzy spodziewamy, ale też dużo ciekawych wiadomości gdzie możesz tanio kupić jakieś fantastyczne rzeczy jakieś tam znane marki różne designerware, no i nie tylko wiem, że nawet pralki i różne inne rzeczy będą na pewno oferować w, w, gdzie w sprzedaż są tanie, gdzie są sale w ogóle W, w ogóle tu już zawsze są sale, to cały rok jest sale, więc zaczynaliśmy to nudzić, ja nie wiem, czy, jak to, czy to podobnie w Dublinie jest? E, może powiem troszeczkę inaczej, że reszta mojej załogi z którą przyjechaliśmy tutaj na koncert Madony poszła właśnie, jak to się mówi, w regały, czyli, czyli na sale. Jedynie ja tutaj troszeczkę z dezaprobatą spojrzałem na te wszystkie sklepowe napisy typu sale i u albo koniec wyprzedaży. To mnie jakoś nie chwyta. Więc, więc dziewczyny, z którymi przyjechałem i, i jeden chłopak latają po sklepach, jak to się mówi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, bardzo fajnie. No i także chciałam się zapytać w ogóle jak w życie w Dublinie, no bo mówiliśmy dużo zawsze tu o jakie sytuacje są, że jest bezrobocie, to znaczy nie bezrobocie, ale bezdomność niektórych ludzi w Londynie z Polski, że trudno o pracy, że czasem czują się dyskryminowani czy wykorzystywani, czy przypuszczam, że są identyczne te same problemy w Irlandii. Jak to wygląda dla Polaków tam? Tak, wydaje mi się, masz rację, że problemy, pro, problemy są te same, może na mniejszą skalę, bo i Polaków w Finlandii, w Dublinie jest o wiele mniej niż tutaj w aglomeracji hmm. londyńskiej, ale wydaje mi się, że problemy są te same. Zresztą ostatnio rozmawiałem z koleżanką moją, która pracowała w konsulacie polskim i mówiła, że dużo jest właśnie takich ostatnio właśnie przypadków. Bliża się lato, ludzie przyjeżdżają do takiej letniej wakacyjnej pracy, jak to się mówi, na kamikadze, czyli ktoś komuś powiedział, że, że można, że jest, że da się radę, a potem ostatnio artykuł w gazecie, że 600 bezdomnych Polaków gdzieś mieszka pod schodami, pod mostami w Finlandii, w Dublinie. Sam, o, mówię o Dublinie akurat, o aglomeracji dublińskiej. Więc jest to przykre, ale, ale no, tak się dzieje, że ludzie przyjeżdżają bez języka, nieprzygotowani. Po prostu a nóż się uda takim, takim nieprzygotowani. No, tak, tak, tak to dokończę. Niestety, niestety to nie jest tak łatwo. Szczególnie teraz, kiedy jest lato, kiedy przyjeżdża naprawdę dużo ludzi, młodych, z całej Europy, prawie z całego świata, żeby taki właśnie summer job tutaj podjąć. Przy okazji może się no, pouczyć trochę języka. Teraz właśnie w ciągu lata jest dość trudno, o wiele trudniej po pracę niż w ciągu normalnego roku. Mm. Zgadza się, a także my też słyszymy no, sam mówisz, że jest mniej, ale proporcjonalnie jako do kraja, do Irlandii do w ogóle do Dublina, gdzie jest tylko milion ludzi a tu jest około 10 prawie milion w Londynie mhm. to te procenty są zbyt dość podobne, ja powiem, że proporcjonalnie nie, nie jest mało tam Polaków w Irlandii Ja słyszałem taką pogłoskę ostatnio, wydaje mi się że nawet może być prawdziwa że we wrześniu może być 200 tysięcy Polaków w Dublinie a w mhm. samej Irlandii 350 tysięcy Czyli po Chińczykach jesteśmy drugą największą nacją, jakby można tak powiedzieć, w Irlandii. Super, czyli czyli... Super, no? też taki dowcip był ostatnio, słyszałem, że co jest stolicą Polski, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Odpowiedź jest prosta, Dublin. <grywa> najszybciej wzrasta, co prawda, to też jest jedna ciekawostka o Polaków w Irlandii Naj, najszybciej wzrasta teraz ta liczba słyszeliśmy, że około 200 tysięcy teraz będzie, co, coś takiego podobnego tak, jest? tak, tak jak mówiłem, 200 tysięcy no. aczkolwiek to jest, mówię, suma ogólna gdzie hmm. pewnie policzy się ludzi, którzy przyjechali na wakacje popracować ale normalnie, z tego co wiem, jest około między 100 000 a 120 tysięcy Polaków w Dublinie tak niewakacyjnie hmm. i ta liczba ciągle wzrasta, bo autobusów Mnóstwo codziennie przyjeżdża, około 1000, 2, między 1000 a 2000 osób między dziennie przyjeżdża do Dublina, nie wiem ile osób wyjeżdża, ale takie gdzieś też czytałem wiadomości, że taką sumą osób można Obracać, mniej więcej w ciągu dnia. Mm -hmm. Więc to jest naprawdę duża ilość ludzi. Zgadza się. E, nie wiem dokładnie, czy aż tak źle jest w, w samym Dublinie, ale docierają do nas wiadomości przez różne gazety, tak jak z kim współpracujemy Polish Express, tak samo przez inne czasopismo, że w, w północnej Irlandii jest troszeczkę nieprzyjemnie teraz dla Polaków, że są dyskryminowani o Belfastie no niestety jest tam, było i nie, nie wiem o, przeszło, o przyszłość Olster, ale tam cały czas są nieciekawostki pomiędzy protestantów co tam mieszkają i katolików i niestety pomiędzy tym wszystkim ofiarami też są Polacy, bo jako znany kraj bardzo katolicki kraj nie wiem jakie są wrażenie w Dublinie, czy coś o tym orientuje się, co tam się dzieje bo słyszeliśmy, że dyskryminują naprawdę tam nieciekawe sprawy w Polsce nie, nie, powiem prawdę, że nie słyszałem nic to nie znaczy, że się nic nie dzieje, nie słyszałem co się dzieje w Irlandii Północnej? Mogę powiedzieć, co będzie się działo, co się dzieje w Irlandii, Republice Północnej, mm. bo za tydzień wyjeżdżam. Południowej. E, poł, e, po, e, Południowej. E, nie, w, w, po, południ, w północnej części i, i Republiki, bo za tydzień aha, jadę aha. do Donegal, czyli A, to, okay. jest, to jest e, county, county Donegal, czyli na samej górze Irlandii. Mm -hmm. Jadę do znajomych na weekend, na muszle, jak to mówią, no i na wodorosty. Trzeba tylko sprawdzić, kiedy będą przypływy i odpływy. Mhm. I tam po prostu moi znajomi z Poznania, których niedawno poznałem poprzez mojego bloga, będziemy, myślę, oczywiście wszędzie biorę mikrofon i będziemy rozmawiać, jak to w takich mniej, mniejszych wioseczkach, jak to mhm. Polacy, jak, jak, jak polskość, jak się tam czują i jak to wszystko tam wygląda. Bo przyznam, że chyba nie ma miejscowości w Irlandii, gdzie by nie można spotkać Polaka. Dzisiaj na przykład rano poszliśmy na herbatę. Nie, nie, mieszkamy Mieszkamy niedaleko Victoria Station. Poszliśmy mm -hmm. na herbatę do takiej kawiarenki, gdzie lubimy zawsze chodzić. No i cztery Polki pracowały. Przy okazji kręcili nową reklamę Fiata. Punto. No.. Wow. Więc, więc Czyli fajne laski? Fajne laski, tak. I przy okazji oglądaliśmy też fajnych facetów, którzy właśnie kręcili tą reklamę. Myślę, że zdjęcia gdzieś tam opublikuję. W każdym razie, jak Państwo widzą, nie tylko w Dublinie ale. W pierwszej przypadkowo napotkanej restauracyjce są Polki pracujący, mm, więc tak jest. Ja, nie myślę, ja nie mówię, że to jest problem, że, że, że wszędzie można spotkać Polaków, ale to jakby pokazuje skalę, że niestety, tak myślę, że w naszym kraju się źle dzieje i wszyscy próbują jakoś ułożyć sobie mm. życie, przyszłość, nie w Polsce. Coś w tym jest yy, i zgadzam się z Tobą, bo yy, w... W styczniu tu była u nas Kasia Kowalska, to znaczy była w, na prywatnej wizycie, nie na występie, nie, chodzić, będzie niedługo na występie tu na Polish Festival za, za miesiąc. Co prawda była gościem tu i moim gościem, co prawda, mogę pochwalić się I przyjechała z córką, fantastyczna też córka, pozdrawiam ich I córka bardzo, bardzo wygadana, bardzo odważna, chociaż ma niecałe 10 lat, czyli fajna Jest jeszcze taka rozgadana już Ale co prawda, jak gdzie wszędzie chodziliśmy, to Polacy, no bo co prawda, każdy ją zna Ale widzisz, wchodzimy do sklepów, do kina, tam jakichś kafejków, gdzie by nie było Wszyscy tak patrzą, ale nikt nie ma odwagi coś powiedzieć, bo nie wiedzą do końca. Ale jak dzieciak coś powie, mama, czy ja mm. mogę mieć? Zaraz już lecą do nas, e, co tam sprzedają, czy co. A proszę pani, czy pani czas mnie jest Kowalska, Jestem twoim największym fanem, chciałbym bardzo twój autograf i tak dalej, i tak dalej. A, a, a, a pani jest kto? No ja tam nie wiedziałem, co czasem powiedzieć, czasem już... już... Uważałem, że to taki śmieszny moment, że, że raczej z odwagą mogę powiedzieć: No, przecież z, z, jestem ze Skasiu, no tu, i to wszystko jest. I to było takie, to trochę śmiesznie wyszło. Tak, ale... ja czekam, przepraszam, na taki moment, kiedy ja po prostu ulicami Dublina będę chodził i będą mnie palcami pokazywać, o to ten szawny Filip z tego podcastu, co u, u George'a w radiu występował. Widzisz? Ale no jeszcze Widzisz? Jeszcze nie, nic z tego nie ma. No. Gorszy problem jest, nie będą poznawać Ciebie, bo Ty masz głos, a Ty nie masz zdjęcia tu, to, o to rozchodzi. Musimy w ogóle, mamy gdzieś tam Twoje zdjęcia, ale muszę je na pewno zrobić. Ty nie masz, nie masz przy sobie kamerkę? E, nie nie mam. Nie masz szkoda. Ale koniecznie musisz wysłać nam nowe, świeże zdjęcie, jak wyglądasz, nie? E, I damy coś na stronę, bo czas najwyższy, żeby Oferty matrymonialne macie taką zakładkę na stronie? Ja myślałem, że, jest, że już masz obro... nie masz obrączki Nie, nie, ja ciągle no. czekam na tą jedyną. Bo w sumie jest, okay, ale... Okej, okay. Dobrze. Ale ty coś wspomniałeś wcześniej, tak słyszałem, jak ty powiedziałeś słowami, że przyjechaliśmy gdzieś tam w Wiktorii, jesteśmy. To znaczy ty i kto? Z kim no, Przyjechaliśmy w, w sześć osób tutaj, oh wow. taki zlot gwiaździsty, bo z Dublina przyjechały dwie osoby, czyli ja i, i mój kolega. I okay. cztery dziewczyny z Polski, więc... więc... Fajnie. Jest. Jest. Super, super. To się jak najszybciej ruk-cuk ze zdjęciem i na stronę i zobaczycie ile z, będzie... Z wymiary czasami. też mam podesłać jakieś moje... A propos eee, matry by... matrymonialnych? Eee, no? Co najwięcej więcej mieć, takie krótkie biografie ile masz lat, gdzie mieszkasz, co robisz, co interesuje się i jako audycję prowadzić No w twoim kecie to jest podcast z Dublina, czyli to możesz powiedzieć. My to wszystko umieścimy po polsku i też po angielsku, czyli nie wiadomo kto to nie będzie pisał a i potem zobaczymy co będzie z tego. Ale to też robimy dla wszystkich naszych prezenterów, czyli e, nie jest to wyróżnienie dokładnie, ale uważam, że e, dorównienie w tej sytuacji. No i a mogę być, mogę być gdzieś tam koło kolegi Witkowskiego, bo tam widziałem, że na dole on też ma swoje on ma, on, i ma, to... on ma złote miejsce, no bo facet tak czy inaczej bardzo dużo robi dla Radio ani i nie będę to ukrywał i pozdrawiam jego bardzo serdecznie, mocno. E, Łukasz to jest, jak sam wiesz, z swojej strony podcastu, tak samo do, do radia, jest bardzo przytulny, w ogóle jest e, facet z pierwszej klasy e, i mam tak, nadzieję, że... W pierwszej że... klasie siedział podobno dwa, a... dwa lata. <laughs> I także okej. Okay. Okej, okay, ostre słowa. Um, Przepraszam jeszcze, że Ci przerywam. Chciałbym no. nawiązać szybciutko o Madonie, Proszę. bo ona się wychowywała w Detroit koło Łukasza. podobno była jego sąsiadką, więc Ojej. o tym też Państwo us usłyszą w moim podcaście, bo Łukasz specjalnie dla mnie przygotowuje taką Dobra, małą, małą, małą e, audycję o, o Ma Madonie super, Detroit. Super, I także wiem też, że Ty e, masz spotkać się z nim jakoś e, na jesień. Takie jest coś tam mówiąc. Tak, w coś będziemy, będziemy kombinować, jakieś spotkanie. Widzisz, ja słucham Wasze audycje cały czas. No i tak samo bardzo chciałbym też z Kiedyś poznać, może kiedyś będę, może nie wiem Czy w tym roku wyrobił się, bo dużo busy busy Tu jesteśmy, ale może następny rok udaśmy Jakoś tam przyjechać i spotkać się Z, z Łukaszem, bardzo fajnie byłoby e, No co jeszcze, parę rzeczy e, Powiedz nam jak możesz o e, Mówiliśmy o temkim projektu, żeby pomóc Polakom, rozmawialiśmy teraz Jak w Dublinie wygląda dla pol Polaków I że chociaż mniejsza skala jest jakby A procentowo są te same e, Rzeczywiście problemy, bezdomność Bez, bez, bez pracy, czy dyskrypcja Jakieś. Generalnie mówiąc, na czym ty działać, teraz? Bo wiem, że jakiś filmik ma okazać się. Tak, w mojej pracy, gdzie pracuję, pracujemy dla FOS. To jest takie biuro jakby pracy w Irlandii. Wszyscy, wszyscy Polacy będąc w Irlandii na pewno znają ten adres, bo wszyscy się tam udają, żeby załatwić sobie, żeby dowiedzieć się, o możliwościach pracowania w Irlandii. Mhm. Fos to jest y, bardzo pomocny adres w wielu, wielu miejscach w Dublinie można znaleźć ich biura. I w pracy, w której jak już panie pracuję, zajmujemy się pracujemy dla tej firmy i znalazłem taki filmik, jakby można powiedzieć edukacyjno-informacyjny o tym, jak zacząć swoje pierwsze kroki w Irlandii, czyli czyli taki nazwałem to wszystko, co chciałbyś wiedzieć, oboisz się zapytać, czyli za polecam mój, blog, mój ale podcast www.nietilkodlaorłów.com i we wtorek od rana już ten filmik będzie dostępny i to jest takie małe kompendium wiedzy dla wszystkich imigrantów, czyli jak się ubezpieczyć, gdzie się ubezpieczyć, gdzie załatwić sobie pracę, gdzie iść, żeby się po prostu dowiedzieć, jak sobie w tym kraju poradzić. Jest to 10 minut, Pan mówi po angielsku, ale po, na dole są napisy po polsku, więc myślę, że, że wracam w podcaście do źródeł, czyli do, do Irlandii, czyli mam nadzieję, że filmik będzie bardzo pomocny dla wszystkich, którzy, którzy jeszcze może do Irlandii nie przyjechali, a chcą i nie wiedzą troszeczkę jak zacząć, więc, więc mm. polecam, filmik jest bardzo łatwy do ściągnięcia, do oglądnięcia na PC, tak jak i na Macintoshach, więc 10 minut naprawdę uważam bardzo pomocnych. Rzeczy. Podcast numer 41 od wtorku. Okej. Okay. Wszystko, co chciałeś wiedzieć, nie miałeś odwagi zapytać albo nie wiedziałeś gdzie zapytać. Wszystko tak. w butelce jednego kapsułka 10 minut. Tak. Jest super. to... Mam ten film mniej więcej 2, 35 minut, ale ja to pociąłem do 10 minut, bo po prostu ludzie, mm. ludzie myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które powinny, powinny się znaleźć. Więc Fantastycznie. Jakbyś chciał pełną wersję, wiadomo, gdzie napisać. Super, super. Chętnie same do tego też przyłożymy. Jeżeli mo można nam wysłać albo linka do tego, albo coś, to my chętnie też to założymy do strony naszej. Dobrze, podeślę. Super, ekstra. My właśnie tydzień temu mieli rozmowę dość na takie różne sprawy i co prawda nie mogliśmy dużo powiedzieć o Irlandii, bo najwięcej wiedzieliśmy o instytucji brytyjskiej, gdzie coś pójść później coś załatwić. O Polsce co, o, o Irlandii raczej mniej wiedzieliśmy, co prawda. To może być bardzo, bardzo istotne na czas. Dziękujemy bardzo za to. No wiesz, zaraz muszę uciekać, ja wiem, bo przypomnij nam wszystkim, gdzie dzisiaj idziesz, o co o Madonę się dzieje. Gdzie jesteś, jaki koncert, co tu się dzieje? O 20 na Wembley Stadium jest koncert Madony. Mam nadzieję, że będzie fantastycznie. Chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem Madony, to uważam, że to jest taki coś takiego, że trzeba to zobaczyć i, i potem najwyżej dzieciom powiedzieć, że tatuś widział tą panią, jak kiedyś tam skakała i śpiewała. Tak samo mamy koncert George'a Michaela w Berlinie w listopadzie. Jestem mówiąc szczerze większym fanem George'a niż Madony i też jest to takie coś, że taki człowiek, którego, z który. Jakby już w moim życiu dość dużo zamieszał, czyli, czyli prawie 20 la, 25 lat chyba w tym roku jest właśnie, jak George na początku y, z Andy, bodajże Rich Layem, założyli Wem. Mm -hmm. Przypominamy, że George Michael miał ojca Greka, mm -hmm. chyba się nazywał George na początku Georgeos Michaelos, albo jakoś tak po grecku. Jakiś tam papalapa, plalas, no, os, coś Jakiś właśnie taki, taki, no. taki, więc George ma swoje korzenie tak. w Grecji. Dokładnie. i. i tak to wygląda mniej więcej, ale dzisiaj przede wszystkim brunetka, blondynka, szatynka ona zmienia bardzo często różne swoje, mm -hmm. jak to mówią image. więc zobaczymy co będzie dzisiaj, na wszystko przyjdzie czas, żeby opublikować na blogu, jak i w podcaście. Zobaczymy, mm. proszę, proszę, proszę, śledzić to wszystko. Super. A, A powiedz nam, jakie, jakie najlepiej lubisz Madonę? Brunetką, czarną, blondynką, czy łysą, bo ona wszystko już robiła. Łysa to była Sheena o O'Connor, z tego co pamiętam, Ta, też ugoliła. Ona miała kiedyś taki koncert, widzieliśmy chyba ją, albo łysa, albo coś ubrała na włosy, nie wiem dokładnie. Ona jak to było. Tak w takiej chustce występowała. No, z nie, wie, Zresztą niedawno jakąś płytę wydała. Mm -hmm. Jaką lubię Madonę? To jest ciężkie pytanie, bo ona tak często zmienia. Lubię taki, Jestem Moje wykształcenie plastyczne trochę... Z, mm... no ale powiedz prawdę, bo wiesz, tu będzie, na tym będzie zależało, kto do Ciebie będzie pisał. To nie Uważaj, co, jak napiszesz. Czyli musisz też powiedzieć, jak ją lubisz, to tak samo, jaką znaczy lubisz... Kobieta zmienną szczęczyny. jest, więc mężczyźni nie powinni wybrzydzać. Powinni brać kobietę nie, nie za to, jaka jest, tylko co sobą reprezentuje, więc... Tutaj tak, tak, się, tak się troszeczkę wymiga odpowiedzi, ale wydaje mi się, że bardzo lubiłem Madonę z okresu, jak śpiewała piosenki, to był chyba Vogue, taka troszeczkę ulizana blondynka, taka, taka na gładko, ale też lubiłem ją z okresu, kiedy nagrywała płytę Ray of Light, to była taka, taka troszeczkę ciemniejsza a nie taka dyskotekowa jak ostatnia i to były chyba takie dwa okresy, gdzie, gdzie Matona przypadła mi do gustu. Okay. Zobaczymy, co będzie dzisiaj wieczorem, jaki będzie miała stanik, bo pamiętamy, że miała różne, ona ma słabość z tego, co słyszałem, do donoszenia tzw. bielizny na zewnątrz. Zobaczymy. Mm -hmm. Mam nadzieję, że może uda mi się jakieś zdjęcie zrobić, aczkolwiek na bilecie jest napisane nie wolno. Oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść Bo z nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczy się od kogoś mniej a wszystko to pewne tak prawie Jak listek na wietrze W trawie ślad Jak latem zerwany W trawie zmuchawiec Gdy zapieje wiatr A wszystko to pewne tak właśnie Jak ten nad wodą dym One całe są One całe są w tym Bo z o nie wie nie wiesz się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już, już źle I jaka będzie przez najbliższe dni, przygarnie cię, czy zatrzaśnie drzwi Bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie, nie, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już, już źle Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak, i to jedyny pewny pan. Jeszcze rok, jeszcze dzień Przekonacie się o tym sami Jak to jest, jak to jest nigdy nie wie Oj nie wie się Czy dobrze jest, czy może jest Może jest już Tak jest, tak jest Bo z dziewczynami Jerzy Płonski, No i Ali Babki. Nie będę więcej żadnego komentarza mówił o ten temat Tak czy inaczej jest super pisanka z 60-tych lat Jest tu właśnie z nami e, Filip Co, lepiej powiem swoje nazwisko jak ja, proszę? Nie, bez nazwisko jest... E zbyt skomplikowane. Zgod skąd wlady. Najważniejsze jest, że pamiętacie gdzie go znaleźć na stronie internetowej. co się nazywa www.nie Nie tylko dlaorów.com Tam znajdziecie Państwo podcast pod adresem ww to jest blog, gdzie czasami coś pisuje. Właśnie mówię, że blogi też robi, a czy robisz też wideoblogi, czy wideokasty? Tak, y są na razie są cztery epizody wideokastu W trakcie są dwa, ale. Nie mam czasu po prostu tego wszystkiego zrobić. Jest tyle rzeczy, z którymi chciałbym, chciałbym. się z Państwem podzielić, ale troszkę nie ma czasu, bo praca, bo obowiązki, różne inne rzeczy, ale powoli, powoli daję sobie z tym wszystkim radę i myślę. powolutku, wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Wszystko zostanie opublikowane. Okay, great. Bardzo nam miło, że przyszedłcie do studia. E, na krótko niestety, bo wiem, że musisz szykować teraz na rewelacyjny koncert Madony, a dla ciebie mamy akurat jedno piosenkę od Monoli za momenty. Jeszcze raz dziękuję Filip Dziękuję za, za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Nie ma za co. Także co czwartek, tu wieczorem na radio Orła można posłuchać nie tylko dla Orłów, dokładnie z Dublina.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 Instalać, dege Serdecznie witamy Państwa po przerwie reklamowej, po rozmowie z Georgem. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Dobrze, koniec sierpnia, koniec wakacji. Temat, który anonsowałem już kiedyś wcześniej, czyli podcast Nie Tylko Dla Orów będzie się troszeczkę przeobrażał. Czyli w zasadzie od początku wakacji, można tak powiedzieć, stał się już spółką jednoosobową, jednoosobową spółką Skarbu Państwa, gdyż jak Państwo słyszeli już na pewno w podcastach, ci co w miarę regularnie słuchają, Głosy już w podcaście nie daje Zuza, chyba że jakieś reklamoweczki, głosy już nie daje areczek, zatem śpieszę z wyjaśnieniami, dlaczego tak się stało, bo jesteśmy winni to słuchacza słuchaczom, w każdym razie ja się tak czuję, że podcast jest dobrem ogólnopaństwowym, ogólnonarodowym, zatem każdy powinien wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Mieliśmy małe nieporozumienia pod koniec czerwca i bardzo przykry mail dostałem od Zuzy, co potem wnioskowało o tym, że niestety Zuza już w podcaście nie będzie się udzielać. Nie zachowała się uważam po tym, jak ja się wobec niej zachowałem. Uważam, że nie zachowała się dobrze. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. W każdym razie Zuza na pewno już nie będzie z nami współpracować. Areczek też, jak Państwo słyszeli, nie nagrywa już z nami, ma swój własny podcast. Można by to powiedzieć, jak takie słowa na R, er, re, nie recesja, tylko na ry Pewnie rezurekcja. Jak to było? Przypomnę sobie, coś ostatnio, coś ostatnio, coś mi słowa uciekają. Arek pod koniec czerwca powiedział, że do połowy sierpnia prosi o wolne, bo ma troszeczkę Twoich rzeczy do zrobienia, mieszkania, tam różne przeprowadzki, takie rzeczy. Nie wiem, czy w podcaście pod odcinek on o tym mówi. Na pewno Państwo na pewno państwo wiedzą. Ci, którzy ze mną piszą, którzy są ze mną w stałym kontakcie, podcasterzy na pewno już wiedzą od dawna, co się kroi w podcaście Nie Tylko dla Orów. Zatem oficjalnie mówię, że podcast Nie Tylko dla Orów stał się spółką jednoosobową w Skarbu Państwa. Filip Dawidziński, czyli mówiący do Was tutaj Dalej prowadzi ten podcast i cóż może tak malutko troszeczkę pomarudzę, czyli Zuzka wskarżyła mnie o faszyzm było to raz, drugi, trzeci, potem nie było to już śmieszne wydaje mi się, że kobieta pomyliła kreatywność i pasję z faszyzmem, gdyż ktoś musi prowadzić podcast, ktoś musi rzucać pomysły nie wszyscy mogą tylko mówić, ktoś musi powiedzieć co ma być, jak ma być a byłem otwarty na propozycje wszelkiego typu. Arek pod koniec czerwca, pod koniec, na no, początku wiosny bardzo zmienił się, że tak powiem, i zaczął i rzucać tematy, zaczął nagrywać, różne inne rzeczy, więc do Arka w tej kwestii nie mam żadnych, ale to żadnych pretensji. Po prostu Arek pewnego czerwcowego dnia wyszedł na papierosa i nie wrócił. Tak to bywa. Ja dalej mam pasję, dalej mam chęć, dalej mam ochotę, czas i pieniądze, żeby to kręcić, żeby być dla Państwa co tydzień, co wtorek i nagrywać i dzielić się z Państwem tym, co czuję, co uważam za ciekawe. Wyszło jak wyszło. Podcast na pewno się zmieni, ale to nie jest dlatego, że zmienił się skład osobowy. Po prostu uważam, że trzeba pewne rzeczy odświeżyć troszeczkę, troszeczkę inaczej. W innym kierunku może pójść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Odcinek 44, jak wspomniałem, troszeczkę już go zacząłem dziubać. Jest... 80-70% zrobione. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłym tygodniu. Jednego mi tylko szkoda, czyli zachowania Arka, który zawsze był pro-państwowy, pro-społeczny, pro-słuchaczowski, że tak się wyrażę. Szkoda mi tylko tego, że nie pożegnał się z państwem, że nie powiedział, dlaczego tak się zachował, dlaczego odszedł, dlaczego można by powiedzieć o państwa, bo... Uważam, że należało się Państwu chociażby do widzenia, chociażby żegnajcie. 35, 6, 7 odcinków z Arkiem zrobione. Kupa dobrej roboty, kupa zabawy, śmiechu, kupa czasu spędzonego razem. Londyn, Amsterdam, jeżdżenie po świecie. Trochę mi szkoda, że nie pożegnam się z Państwem. Trochę mi szkoda, że tak to się skończyło. Niektórzy mogą mówić, szczególnie kobiety, że mężczyzn poznaje się po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą. Ja do Arka nie mam pretensji. Mógł odejść, szkoda tylko, że zrobił to w taki sposób. Zatem w imieniu Arka chciałbym państwu podziękować za te 36 czy 7 odcinków, które Arek ze mną zrobił. Naprawdę kupa dobrej roboty. Cóż... Tak wyszło. Uważam, że nie ma w tym winy mojej, może jakieś drobne rzeczy. wymieniliśmy z Arkiem na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy kilkanaście maili. I Arek, mam wrażenie, że może nie żałuje, że... Nie, że żałuję to jest złe słowo. Arek, uważam, że, że trochę mu się może głupio zrobiło, że tak to wszystko się stało, że zdryfował w stronę Zuzy. ZUZA go troszeczkę zbajerowała, jak to mówią niektórzy. Ale cóż... Świat idzie do przodu, świat toczy się dalej. Nie można patrzeć wstecz, trzeba iść do przodu. Arek, mam nadzieję, że masz cholerną radość z nagrywania swoich podcastów, a ja mam cholerną radość, że stałeś się, że tak powiem, odnogą drzewka, które wyrosło na platformie polskiego podcastu. Pamiętam, jak Łukasz Witkowski i Jacek Artymiak zarazili mnie tym bakcylem. Mam nadzieję, że ja zaraziłem Cię tym baktylem, że będziesz swój, podcinek, pod odcinek, swój pod odcinek kręcił dalej i że będziesz miał z tego radość. Szkoda tylko, jak wspomniałem, słuchaczy, że nie wiedzą dlaczego tak się stało, ale myślę, że wszystko dobre, co się dobrze kończy, jakkolwiek to nazwać, nasze rozstanie. Ja w każdym razie dalej dla Państwa będę nagrywał, dalej dla Państwa będę udzielał głosu i dalej będę kręcił się po Irlandii, po Dublinie. I po świecie. Wszystko dla Państwa, wszystko w podcaście. Nie, tylko dla orów. Dziękuję i zapraszamy na odcinek 44. Zobaczymy jak to będzie. Czekam na Państwa opinie, czekam na Państwa komentarze. To tyle ze studia Custom House Harbor z widokiem na Lifi. na rzeczkę irlandzką, chyba największą. To tyle. I kończę w trochę w smutnym nastroju, ale cóż, tak bywa. Dobranoc, do usłyszenia, do widzenia.